Mm, co tam masz? Kurczę, herbatkę, a ty? A ja mam chyba to co ostatnio, jerpkę. Nie to co ostatnio. Nie to co ostatnio? Oj, nie, nie to co ostatnio, nie przygotowałbym dwa razy pod rząd tego samego. O! Smakuje? Czysty marxizm. Nie, zes, nie zesraj się. <głosy> Witamy was w ja jestem Czektul. A ja generał. I to jest odcinek 18. Okrągła liczba. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, ale nie będziemy was w nim bo pewnie to będziecie dopiero sprzeciw środę, bo... bo tak, Bo, bo, bo tak, bo, bo... bo proces obróbki jest bardzo długi i niebezpieczny. Zwłaszcza, że w tej chwili moje biuro jest mocno rozwalone i zanim się ogarnę z nim, no to minie wtorek. No to prawda. No, także witamy Was w dzisiejszym odcinku. finałowym odcinku pierwszego sezonu, pozwolę Dokładnie. sobie zauważyć. Dokładnie, dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo takich przykrych rzeczach. Tak. Przemijanie, ból dorastania, e, bra bra brak celów w egzystencji. To, to jest właśnie to, co czuję, jako że urodziny mi się zbliżają. No, tragedia. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali na przykład o... W zwierzętach. No, zwierzętach, ale super, lubię zwierzęta. Lubię zwierzęta. Ale nie tak, nie tak, jak, nie tak jak w rzut. <laughs> No właśnie, <laughs> chciałem po pogadać na temat Wielkiego Atlasu Zwierząt. rzecz takie wielkie dzieło. Nie. Nie? Nie. Na okładce masz na przykład takich panów z zielonymi opaskami. A, no tak, tak, to, to, to wiem. A ja myślałem, że to było z tej księgi fantastycznych zwierząt, gdzie je znaleźć, yy, J.K. Rowling. Może. Wiesz, co tamtej nie czekał? Film, przykład, film ale to chyba ta książka była. Mhm. Yy, ale. Yy... I chciałem porozmawiać o takich ludzkich zwierzętach. No były wczoraj, na, na miasteczku studenckim manifestowały. Tak. Nawet miały takie specjalne kredki, które puszczają dym, żeby było widać, że statko przechodzi z bardzo daleka. No widzisz? No Przecież to... jak, tak patrzę na wykres, to ja rzeczywiście strasznie cicho mówię. Nie wiem dlaczego, bo zawsze mi ludzie zarzucali, że krzyczę. I, I mi się wydaje, że mówię dość głośno. Wydaje mi się, że to jest za mało otwierasz usta. Bo... Nie, dam, nie dam się na to drugi raz nabrać trzeci. trzeci ale tak, tak. wydaje mi się, że to jest to że ja otwieram szeroko usta więc ten dźwięk mocniej się wydaje no także okay. możesz spróbować A... tak, jak, tak jak cię pani na chórze uczyła nie, nie mam, nie mam tabaki Wracając. Mm -hmm. Co do wielkiego atlasu zwierząt i do tego, że w sumie nazywanie po niektórych osobników zwierzętami to uwłacza godności zwierząt. No. Dlatego mówmy po prostu patusy. Patusy. Ojejku, to jest strasznie szeroka kategoria. I jest szeroka kategoria, ale o takich konkretnych. No dobra. Takich, które... Bo nie chodzi mi o patusach w stylu jakiegoś tam patostreamera. streamera, mm. Bo on zabije siebie i swojego kumpla mi to wisi, bo ja, ja nie mam z tym wspólnego gdzieś tam sobie w internecie koegzystują. Koegzystują to złe słowo, egzystują. A bardziej o takich e, matołach, które szwędają się dookoła nas. I na przykład idąc na przykład wieczorem z psem na spacer, tak mnie nerwa bierze, bo słyszę tylko szprejem. Sz, sz, sz, sz. Spotkałeś kiedyś z prajowników? Ja Spotkałem. Jeszcze... Raz nawet ich wystraszyłem, bo ich z nienacka z psem wiesz wziąłem. Kupu obrzuciłeś. Kupu obrzuciłem. Prawie. Miałem tu jak w miał miałem ten woreczek. Ale nie. Raz mi się udało. Udało. Wystraszyłem kolesia, bo go wziąłem z nienacka i po prostu spił. A sam był? Samo jeden? Sam jeden był, no. O, myślałem, że chodzą grupami na takie akcje. Zależy. Ten był akurat jeden. Ale zdarza się tak, jak na przykład miało miejsce w Czwartek, bodajże w zeszłym tygodniu, mm -hmm. że wiesz, wychodzę sobie, patrzę, no bo mam taką ścieżkę tam. No, no, no, koło, koło, koło mnie jest piekarnia. E, znaczy piekarnia, sklepik sprzedający z piekarni chleb, chlebek. E, I on jest na takim miejscu, to jest pojedynczo samodzielnie stojący budyneczek, którego ze wszystkich stron te spierwiny społeczne hmm. malują. I najpierw jest chwała Wielkiej Wiśle! Coś tam. <głos> Jakieś jak, tam znaczki tych Wisłoków. Dwa dni później. Wszystko zamazane. Tak, wiesz, po prostu szprejem pomazane, żeby tylko to lekko zakryć. I wiesz, i Krakowia! Coś tam pan! Ja, sobie, ja pierdolę, co, ty, co ci ludzie mają w głowie? Po co oni to robią? Bo to nie jest po to, żeby dokuczyć właścicielowi tego budynku. Nie, nie w nie tym przypadku. Nie, mi się wydaje, że to jest bardzo prosty test na lojalność. A mianowicie, jest sobie taki Hersh Bandy. Nie oszukujmy się, w grupach około klubowych nie rozchodzi się o to, żeby o klub walczyć, tylko mieć tereny do sprzedawania narkotyków. A przynajmniej z jakiegoś dziwnego powodu tereny dealerów pokrywają się pięknie z terenami klubów. Zresztą kilka tych morderstw tam było. No, z grubsza tak bym powiedział, że o to chodzi. I teraz. Jak myślisz, ilu takich kibolików, dasików, jest zaangażowanych rzeczywiście w obrót? W poważniejsze, powiedzmy, rzeczy. Poważniejsze? No raczej niewielu. Niewielu. Ale ci, którzy są, od czasu do czasu potrzebują swoich chłopaczków. Od, żeby kogoś nastraszyć, od, żeby komuś zrobić krzywdę. No ale też potrzebni są lojalni, żeby byli, prawda? Mi się wydaje, że wysłanie kogoś, żeby... Z, z, z pokazał się, popisał się no, no, dosłownie się popisał. Tak, e elokwencją i umiejętnościami graficiarskimi, no to, to jest taki najprostszy chyba test na lojalność. Zrobisz to, czy nie zrobisz tego. Będziesz ciota, czy, czy, czy popsikasz? No. Tak mi się wydaje, to jeszcze jest coś, co powiedzmy mogę zrozumieć na zasadzie chęć zaimponowania komuś albo przypasowania się do grupy. To jest jedyne, co usprawiedliwia w moim odczuciu tych małych debili. Aczkolwiek też mi się wydaje, że, że, że fajnie byłoby ich psikać. Nie. Wytatuować jakiemuś Wisłokowi Krakowie na mordzie albo na odwrót. Wiesz szczerze? Ale byłoby super. Nie. Ja jestem za tym, żeby wprowadzić e, aborcję do 25 roku życia, bo to mniej więcej są tego, w, te, w takim wieku osoby. Nie, nie, nie. Ja myślę, że zostawienie przy życiu, ale upokorzenie i uniemożliwienie funkcjonowania w strukturze klubu jest lepszą karą. Może. Ale wprowadzenie aborcji też by było spoko. No tak, tak. Bo tego jeszcze nie można, naz nie naz nie można tego nazwać jeszcze eutanazją. Chociaż oni już są upośledzeni, niepełnosprawni. I, i... ukryso życia. Dokładnie ale zaskoczyłeś no, skuczy, tak. mnie, że tak są typowo powszechnie, na no, zasadzie no może dlatego że nie mam w stanie, szlałem się wieczorami raczej po polu a jeżeli już to raczej słuchawki na uszach i idę z przystanku do domu raczej no nie rozchodzę no. się po osiedlu, to też nigdy nie spotkałem a i też nie ale zwracałem przysiadują. A. I co, co wieczór stoi tam jakaś, jakieś autko które, do którego ludzie wchodzą i wychodzą <śmiech> ciekawe po co, ale mniej fake za... taxi? pewnie fake taxi ale mniej porabiają sobie za... <śmiech> No, nie zdziwiłbym się po tej grupie społecznej, że wiesz. Nie wiem, że lubił się pałować. Słuchaj, e, nie, ma ni nie ma nic bardziej męskiego niż seks homoseksualny, jeżeli że dwóch mężczyzn. No tak. No, Także. To mnie to mnie tak trygeruje. Tak najchętniej to. Zebrałbym grupę ludzi z oświetla i zapalował na te zwierzęta. Monster Huntera za dużo ograłeś. Możliwe. <laughs> no nie, jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie tak to strasznie rozsierdzają, to... A pierwszy się z tym spotkałem około dwóch lat temu. Poszedłem na kiermasz... E, bo, bo, bo, bo, bo, no jakiś tam kiermasz e, u Dominikanów bo że był w podziemiach. Mhm. Nie jestem pewien, czy to byli Dominikanie. No kościół jeden w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych. No. To chyba Dominikanie. No, sprzedawali książki bardzo tanie, nawet sobie kupiłem oręcznik do samodzielnej nauki języka niemieckiego za 3 zł. Rok wydania bodaj 79. E, dobra decyzja. E, Niemniej, no, coś tam porozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy tam byli, ktoś tam szukał pracheta, ktoś tam coś tam, no i tak od słowa do słowa których książek nie da się znaleźć. Bo, bo nie, bo nie będzie. No i tak podopytywałem, jakich książek nie można znaleźć. to się okazuje, że tych takich Mało, mało po drodze idących z linią kościoła, gdzie powiedzmy jeszcze to rozumiem, bo w sumie m, koncept wygląda tak, że oni te książki zbierają jakoś tam ludzie, którzy na przykład no nie wiem, ma mają po rodzicach, dziadkach bardzo dużo starych książek, których już nie będą czytać, a które szkoda na makulaturę wyrzucać, oddają no, właśnie za darmo e, lub za jakąś tam, nie wiem, za placek e, dominikanom, czy właściwie grupkom um, no, młodzieżowym, które mhm. działają przy parafii, i te książki segregują i wystawiają większość. Nie, yy, nie wszyscy, przerwę ci na chwilę. Na przykład moja mama, mieliśmy dosłownie dwa, dwie skrzynie książek wydawnictwa Harlekin. Zapewne <śmiech> kojarzysz. No. Moje yy, ulubione lektury. <śmiech> yy, I wiesz, niektóre były jeszcze zafoliowane, nówka nieruszane. I A to, to zwiększa czy zmniejsza ich wartość? <śmiech> no, chyba zwiększa. Harlekinów? No, to są cenne książki. Ale poczekaj. I to, są, to były książki, które były tak jakby po mojej babci i prababci, bo obie sobie lubiły czytać, tylko że babcia od strony ojca i prababcia od strony mamy. Mm -hmm. I one się tam wymieniały tymi książkami czasami i tak dalej. No i jednej się zmarło, drugiej się zmarło, to leżało wszystko mojej ciotki w Tarnobrzegu właśnie no i jak się wyprowadzali do Warszawy do swojej córki no to trzeba było coś z tymi książkami zrobić no to my przygarnęliśmy wszystkie te książki no bo najbliższa rodzina no i komuś te książki się mogą przydać po coś no i oprócz właśnie tych skrzyń z harlekinami zgarnąłem w piękne, w grubej oprawie tekturowych obwolutach takich mm. mocnych zestaw czekaj, nie, jak to się nazywało? zbiór dzie wielkich dzieł Lenina na przykład. Kojarzysz, no. kojarzysz, nie? No. to kiedyś. Tak. Y naprawdę bardzo fajne pytanie. Może kiedyś przeczytam, jak będę <laughs> chciał coś innego porobić ze swoim życiem, na przykład założyć partię robotniczą. Albo związek zawodowy. Albo związek, związek zawodowy. To jest super sprawa. Tak. Wtedy może będę chciał się dokształcić w tej materii, jednakże na chwilę obecną nie tego nie potrzebuję. Y no ale właśnie co do tych harlekinów. I moja mama, bo to na strychu leżało, przykryte w kocami, workami, żeby się nie kurzyło, moja mama stwierdziła, że leży, po co to? Albo oddać nam akulaturę, albo coś innego. Więc poszła do biblioteki publicznej w mojej miejscowości, no i mu zapytała, że no ma harlekinów, tam dwie skrzynie, niektóre zafoliowane, nówka nieśmigane. No i czy może przynieść? O, szczela. No i pani bibliotekarka mówi, że tak, jak najbardziej, bo to są w tej chwili najbardziej poczytne książki, książki w tej bibliotece. No tak. To przyjmie no. każdą ilość. I się okazało, że wszystkie prawie babcie i niebabcie, powiedzmy, w wieku od 50+. plus. Ja myślę, że 35+. plus. Może. To wszystkie, jak jeden mąż, po te harlekiny pobiegły. Także, wiesz... Tak, i widzisz, jak oddajesz książki do biblioteki, to masz pewność, że one będą miały jakąś poczytność. A ewentualnie, jeżeli będzie na przykład jakiś taki biały kruczek, coś e możesz na przykład nie oszacować, książka może być cenna nie wiem, że tym, uh -huh. to sobie pani bibliotekarka przygarnie. Ale uh -huh. powiedzmy, że, że jakieś tam życie książki mieć będą. A kiedy oddasz takiej grupie właśnie młodych, e skatechizowanych ludzi? to oni to posegregują. Część pójdzie dla mnie, bo oczywiście fajny tytuł Biały kruk Terry Pratchett. Może nie Biały kruk, ale nie mam za darmo albo za grosze uh -huh. biorę. Albo pójdzie na sprzedaż ten poręcznik do samodzielnej nauki języka niemieckiego. No, po co to komu? Może komuś się przyda? No to na sprzedaż. Ale co z książkami takimi jak na przykład Harry Potter? Jak to co? Na stos! Na stos! Na stos. No wtedy się bardzo przeraziłem, że, że, że to są prawdziwi terroryści. Lubię to powiedzenie, że najpierw się pali książki, a potem ludzi. Jeszcze mogę zrozumieć, bo tam jedna dziewczyna mi tłumaczyła, że palą także książki sakralne, znaczy jakoś o tematyce religijnej, które jednak nie nadają się już do czytania, bo są np. Zni zbyt zniszczone albo mhm. coś, no to powiedzmy, że chcą, żeby książka godnie skończyła. Nie wiem, co to znaczy do końca, bo wydaje mi się, że mimo wszystko godniejszą śmiercią dla książki jest przerabianie na i danie jej w ten sposób ej, do ej, ej. Życia. No nieprawda. Mówimy tu o książkach, których już nie da się czytać, które są zbyt zniszczone. No dobrze, ale to jest godna śmierć, że spłonie, bo wtedy pociągnie za sobą wielu innych ludzi jako smok. No w sumie racja. <laughs> Trochę tak. Natomiast bardzo wczoraj się rozzuściłem pod wieczór, Fundacja SMS z nieba, jak mnie słyszycie, to nie nie mogę... Kij wam szczękę. Kij szczękę. Właśnie wrzucili jakieś zdjęcie z, z, mszy, z jakiejś tam gdzie właśnie pozbierano książki typu Zmierzch czy Harry Potter, dodatkowo jakieś... Chyba to miały być satanistyczne artefakty, ale ja tam widziałem parsolkę z Hello Kitty yy, i też to wszystko palili. No i się po prostu krew we mnie zalewa. No, Nawet ja rozumiem, nie... może się wam nie podobać. No, ja, ja, ja to rozumiem, nie, nie, nie mam z tym problemu. Możecie, możecie nie chcieć tego kolportować, promować, ale kurwa palić. Wyście wy się zastanówcie może troszkę nad swoim życiem. Jak nie wiecie co palić to ten e, samodzielnie to rozważcie, bo tutaj nie mogę powiedzieć, żebym ciepło o was myślał inaczej niż gdybyście płonęli. Kurwy. Właśnie trafili do wielkiej encyklopedii zwierząt. I to w gatunku, do gatunku jakichś pierwotniaków. No tak jak. Tam, no nie, nie, tam nie, nie, ta nie. poprzednia grupa również się znajduje gdzieś tam. No dobra, a nie, nie, nie. Tam tam na pewno jest wyżej, bo przynajmniej opracował jakieś sensowne mechanizmy stadne. Znaczy, no, sensowne jak sensowne. No, no, no jakieś mechanizmy stadne, a tutaj, no, książ nie podoba mi się, w książce Harry Potter czarują to na pewno ten szatan. No. Władcy pierścieni Gandalf też czaruje skurwy syny. I co? A w pracze cię nikt nie czaruje? No, czaruję. Ojejku, tam nawet popierają eutanazję. No. To tak jak ja. Ale nie, nie, rzeczywiście Terry Pachett był bojownikiem o, o, o prawo do eutanazji dla starszych ludzi. I... Bo sam się chciał zeutanować. No, nie do, nie tak. do końca chciał. Czy inaczej, uważał to za możliwość, jako że go Alzheimer męczył. No nie, eutanazji nie doczekał. Pan śmierci przyszedł wcześniej. No. No ale wzięło mnie i rozsierdziło strasznie. No także oba jesteśmy dzisiaj striggerowani z no, tego, co no. widzę. Na, na, na temat pierwotniaków i. Tak, ale i... jeszcze w ogóle dzisiaj jest potworny dzień. Ten pierwszy kwietnia wydaje się. och oh, oh, będzie śmieszny dzień żartowania. E, no, ogólnie tak. Ja pamiętam, że za dzieciaka bardzo lubiłem, e, że za dzieciaka mam na myśli do studiów włącznie e, i jeszcze trochę pożartować sobie, podpuszczać znajomych i tak dalej. Natomiast e, z niezrozumiałych dla mnie przyczyn stacje radiowe, portale informacyjne i inne tego typu persony. Prawne, bo w sumie niefizyczne, także się za to biorą. I o ile żartowanie jest super, ja każdego do tego zawsze zachęcam, tak? No niech to będzie chociaż trochę śmieszne. Radio Z, słyszycie? Chociaż trochę. Chociaż ciupkę. Mnie bardzo rozbawiła historia sprzed paru lat, mm -hmm. kiedy właśnie pewien mężczyzna próbował zrobić jakiś dowcip, więc nazbierał różnych świec dymnych, flar i tak dalej. Dogadał się z lokalnymi władzami, z policją, z wojskiem, ze służbą, w sensie ze szpitalami mhm. i tak dalej. Poszedł na wulkan i odpalił to wszystko. Zapomniał tylko o jednej grupie, Straży Przybrzeżnej i tylko oni mieli jakieś wąty. W sumie to nie tak dużo wrogów jak na tak dobrą akcję. I to są dobre mm. dowcipy. To są, ale to, to są po części, bo niektórzy mogą po prostu dostać zawału i umrzeć. Ale była taka historia, no i kurczę. Ale to przy wojnie światów. Jak pierwszy raz była, była wojna światów odpalana, koniec wojny światów. Nie. To było jako słuchowisko radiowe. A, to tak, tak, tak. To było kilka przypadków z tego, co kojarzę. Ja kojarzę, że jeden. Że jeden że, że czy chaos był duży, ale jedno samobójstwo. bójstwo. pan stwierdził, że woli się zabić, niż dać zapać kosmitom. No. no, ale kiedy to było? 30 lata, powiedzmy, to była nowość. Pierwsze chyba słuchowisko tego Jakoś typu. Tak. No. No, to tak. Nikt się nie spodziewał tego. No. No, ale... It's a prank, bro! <laughs> um, właśnie chciałbym rzucić nazwiskiem, albo chociaż krajem i powiem no, tylko jako skrajną anegdotę, no, więc nie dam rady się lepiej. Uh, no, nie, nie pomyślałem, że o tym powiem, więc nie przygotowałem się. Um, w średniowiecznej Europie pewien król miał błazna, który z niego strasznie szydził. Ale tak strasznie. Z, z, ogólnie o to chodziło. Miał rozśmieszać nie tylko króla, ale i dwór. na pewno pewnego nie pałę. No król w tak to, tak to już nie będzie. Teraz to już, kolego, przesadziłeś i skazał go na śmierć przez ścięcie. No nie tego się chłopak biedny, biedny spodziewał. E, obsarł się, błagał o litość, no ale nie, królnie upłaganie odmawiał mu jakiegokolwiek prawa łaski, e, publiczna egzekucja na rynku w mieście, na podwyższeniu, żeby wszyscy mogli widzieć. No i prowadzą tego biednego chłoptasia, tego biednego błazna. <śmiech> on płacze, do końca błaga, liczy, że może jakaś kobieta rzuci chustę i krzyknie, mój ci on. Żadna tego nie zrobiła. Zmusili go, by przyklęknął. Położyli głowę na pieńku. Ale król był jajcarzem. Wcale go nie chciał zabijać. Chciał się tylko troszkę zemścić. E, I kat wcale nie miał topora, jak to zwykle takich, na takich e, uroczystościach. <Glubiasy> miał bardzo długą kiełbasę. <glubiasy> Zamachnął się i uderzył tego własna <glubiasy> kiełbasą w szyję. Ciało wytrzymało, serce Nie. <glubiasy> To też całkiem zabawny problem. No takie rzeczy się powinno robić 1 kwietnia, a nie jakieś kur... nie wiem... Ja wystawiam psa, bo nie mam pieniążków. Hmm. <supy> w tych czasach jest bardzo mało ludzi, którzy potrafią wrzucić jakieś złoto. Wiesz co, to nawet nie chodzi o złoto. To chodzi <suszerwanie> tylko o to, żeby to nie był kał. <susząd> bo... bo zło nie, nie, nie. Nie możemy, nie możemy wymagać, żeby było tylko złoto, bo sami byśmy co robili. No, no. w tym racja. Więc, więc nie, nie. Tutaj... Ee... Może taka prosta zasada. Pomyśl zanim powiesz. E, chociaż to też nie lubię jej. <głosy> bo się może okazać, że może być bardzo tak. Mm. Bo jak przemyślisz tę sytuację, że... Ale on je zrozumie, bo on w ogóle nie... Jest takim norymikiem, że on tego nie zrozumie. Mm, no były zasady z matmy. No. <głosy> Są drogą, a... Sześć powiedzenia, też tak całkowicie zmieniając temat, po prostu dzisiaj mi się ono przypomniało, e, że są trzy rodzaje kłamstw. E, małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. No, słyszałem. Czy to oznacza, że kłamstwem jest, że kobiety zarabiają mniej? No, oczywiście, <głos》>. że Tak. Mhm. To jest jedno z tych, jedna z tych rzeczy, która nawet ostatnio wyszła, że w Google kobiety zarabiają średnio więcej od mężczyzn. No ale w Google słowo rodzina jest homofobiczne, więc yy, na tych lewaków to bym tak patrzył przez wierzch. No, druga sprawa. Inny pryzmat. No, ale co nie zmienia faktu, że tak, kobiety też mogą zarabiać więcej. No więc nie, to nie jest prawdą. I to jest false. Czyli jest statystyką. Czy jest statystyką, a. dokładnie. Tak samo to, że... Ale nie... czekaj, czekaj, jeżeli kłamstwo to statystyka i tutaj powołując się na, na Józefa Stalina, że śmierć jednostki to tragedia, setek ludobójstwo, a miliona to statystyka, ale jeżeli statystyka to kłamstwo, to znaczy, że śmierć milionów to kłamstwo? No tak. Bo Hitler no. nie wiedział o Holokauście, jak powiedział jeden wybitny polski polityk i publicysta. <grym> i filozof. I, plozą, I, I król, i król i nie nie zapominaj, że fanatyk zwierząt. Tak jak wrzut, tak jak wrzut. Ale to nie jest... Tak, ja wiem, czy... Właśnie zastanawiam się, czy... czy jak, jak, jak, jak się potoczył ten jego proces e, o, o straszenie psa fejerwerkami? Kojarzę, że to się skończyło? Nie kojarzę, jak to się skończyło, ale według pamiętam, mnie... Że, pamiętam, że bardzo się z zbulwersował, że przecież poszkodowanym był tylko ten jego fafik, a nikt go nie wziął jako stronę w konflikcie, więc co to za proces? No bo... Wiesz, sprawienie bólu psu w zwierzęciu jest nieporównywalnie gorsze od sprawienia bólu Chińczykowi Chińczykowi albo innemu człowiekowi A. albo w Ameryce były obozy koncentracyjne dla Japończyków, nie wiem czy wiedziałeś to jest super ciekawostka, no super sprawa no, no, tego nas nie uczą dlaczego mają nas tego uczyć, skoro nas to nie, ten, nie dotyczy? A gdybyś kiedyś został Japończykiem? Ha? Ta? Chyba nie nie <śmiech> <śmiech> <śmiech> jestem za, za, za, za blady jestem i zby, mam zbyt rude włosy i mam zbyt okrągłe oczy więc trochę słabo mm. Nie wierzę już w medycynę estetyczną. Nie. Ona istnieje. Modlę się do nic co wieczór. <gry> Okej. Okay. No generał. Myślę, że powinniśmy powoli kończyć. Tak, musisz jeszcze tylko coś polecić na zakończenie. O, co mogę polecić? Otóż zacząłem sobie ostatnio ogrywać grę. Mm -hmm. Do której zbieram się od ponad 10 lat. To nie będzie po Estelaris. Nie. Dragon Age Origins. Zacząłem ją dawno temu na swoim pierwszym komputerze z 800 MHz procesora. Gdzie teraz 4 giga to podstawa? 4 teraz jest podstawą? Tak, ja mam 2 i 6. No ale 4 to rdzenie chyba. To się jakoś tam kalkuluje, tylko nie pamiętam jak. No jeszcze zależy, no w starszych grach ci to nie zrobi różnicy, bo i tak jeden rodzaj będzie wykorzystał. A mniejsza. I Dragon Age. Jest naprawdę fajną grą. Jest trudny, jak na te razniejsze czasy. Mhm. Ale tak fajnie się... Taka przyjemna giera. I tam się prowadzi drużyna, nie jednostkę, nie? Masz głównego bohatera jako tako, ale cztero, czteroosobowa drużyna, tak. Masz tam swoich przydupasów Jest takim... Coś pomiędzy Kotorem a Mass Effectem. Mm -hmm. W Kotora grałeś? Nie. Najpierw nice nice w Ultra Public? Też nie. Ale no. Ja, no. Ale ale to jest to samo. Nie ja wiem, ale. No. Nie, dlaczego znaczy, ja, że te gry, ale jakoś nie wiem, jak chciałbym się. No. No. Właśnie Kotora też będę musiał nadrobić, bo mam nawet na telefonie, bo przeportowali na Androida. Tylko, że czekam, aż będę miał kiedyś większe może ekran, hmm. albo coś. I wtedy może zagram. No bo musiało sobie... mi serii Note. I... No, mam, mam, mam się i ta piątkę. A, no to Ale to my, myślę raczej o tablecie. Aha. No. W sensie, tablet jest na tyle spoko, że można sobie go postawić jak telewizor obok łóżeczka i sobie oglądać. No niby tak. no I przy okazji nie będzie sprawy tyle problemów jak laptop. Bo laptop zaraz się kurzuć czegoś. A nie polecam kłaść... O, jak polecam już Dragon Age, teraz powiem, czego nie polecam. Nie polecam kłaść na łóżku, na pościeli komputera. Bo później do takich ludzi jak ja będziecie je przynosić, a oni będą się łapać za głowę. Co tutaj robi pierze? O, żeby pierze. Kiedyś znalazłem... Kał. Nie, fra fra fragment ogona myszy chyba. S S S <laughs> Ale to myślisz, że ktoś w pościeli miał? Nie wiem, może po prostu wsadziła... O, mm, takie nie. dziwne USB. Dokładnie. Także, nie wiem, coś cienkiego, co było. Miał w, środ w środku chyba koszbach, zrobię, k to zrobił. K bo słychać łamanie kości. W ogóle na myszy jest kość w ogóle? Mi się wydaje, że tak. Ja nie jestem pewien. Jesteś nie jestem pewien? To jakaś czy coś. No, Albo po prostu było takie e, krótkie. E, tak. <laughs> Głodny, nie jesteś sobą. Dokładnie. Z widziałem widziałem ostatnio reklamę Snickersa z Rosji. Właśnie wyszła sprawa, że czeczeńskie bojówki, no jadły Snickersy, bo już nic innego nie miały, więc zrobili reklamę o czeczeńskiej bojówce i jakaś blondyneczka nie mogła przeładować. W końcu je dali Snickersa. No i był kolejny Ahmed, okay. Który głodny, nie był sobą. I jak tylko dziabnął, to już mógł przeładować i mogli pójść strzelać. No, to ładnie. Ej, ale jeszcze rozmawiam o reklamach. Mm. Masz ad zainstalowanego na kąpie? Tak. A na Facebooku czy czasami pojawiają się reklamy tym barku? Nie. nie, Nie, m z, z, ja jestem z jednym człowiekiem. Nie mam inaczej wyprofilowane. Wiesz co mi się na przykład pojawi? Udemy i naprawdę fenomenalna platforma. Multum kursów z programowania, z matematyki. Z jakich nie wiem. Fizyki. Fizyki, chemii, wróżbiarstwa, ziołolecznictwa, yy, hy, hy, hy, jak się nazywało? Homeopatii. Homeopatycznego. No. A, i jeszcze. Witchcraft. Witchcraft, tak, nie wiem. Jak to, no to chyba takie wiedzmiarstwo. Nie wiem, jak to się do końca tłumaczy. Chyba tak, wiedźmiarstwo. I jeszcze taniec na róże mi kiedyś się pojawił w polecanych. No, także mi spoko no. Super platforma. Polecam ją wszystkim. No. I jeszcze kiedyś polecały mi reklamy facebookowe Klęcznik Modlitewny. O. Tak. Y, zakład Ciszelski. Pro, pro, profilowane dla mnie. Nice. Tak. A to pewnie dlatego, że ty tam lubisz jakieś takie grupki rekonstrukcyjne. To oni no, lubią... ale klęcznik? Może potrzebny. do jak rekonstrukcję spalenia kościoła się robi. No to kościoły teraz palą książki, a nie, nie kościoły się... Ech... <śmiech> Sorry. To tym smutnym akcentem kończymy pierwszy sezon. Tak. I, i, zaraz zaczniemy myśleć nad formą drugiego, więc zapnijcie pasy <grywamy> i odpalamy karuzelę śmiechu. Bywajcie. A o witach wzajem. Do usłyszenia.